I musiał się zatrzymać przy w studni, jak i w blisko miasta Sycha. Jest on pokazany w tej miejscu jako prawdziwy człowiek. We wszystkich tych celach, w których nie byliśmy my Pani Lejana nam została ale Jadwiga jako W tym przypadku widzimy jego zmęczonego u tej studni. Było to samobójstwo. Gdy słońce stanęło w Gdy największa tylko ta dnia... On musiał być przez całą salarią i zatrzymał się z tej strony. Jeśli jest tutaj użyte jakieś słowo musiał to oświadcza to jak bezgranicznie oddany jest. tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność, a ciemność go no, nie ogarnęła. Każdy nas, co poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym roku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii. coś pomieszać, kręcić, usłonić prawdę. tylko człowiek nie mógł zauważyć, panuje Zusie ta jasność tego oblicza, w którą każdy tą wielu teraz może patrzeć. Wierzący, który jest ogląda na swojego Zbawiciela w blizniu Boga. Cała, pełnia. Z tych, z tych, których on przyszedł. W pierwszym będzie chodziło o Izrael, a tak w ogóle to przez cały świat. Odwzucony, nie mający miejsca na tej ziemi. nie mający, gdzie głowę wczoroni, uświat męczony przy tej ziemi I odwzucony. W tym samym czasie Miasta obok wychodnie miasta, która w tym czasie, gdy każdy człowiek odpoczywa, idzie do studni. W świecie, zabrzmiał spotkanie w budynku. Dwie zgardzone osoby. Jedną z nich, z tym panie, a druga osoba do panie miasta, ona była również by zgardzona. Pan będzie się starał z Tobą nawiązać społeczność lekcji w czwartym rozdziale w tejże Ewangelii. to tylko bo to bo on ją Ona się widzi. Paniadzi ja ją prześwietlić w swoich W sposób, by ją nie zdradzić, by ją nie odepchnąć, by ona mogła zaufanie im znać. Mojej niegdyś znała jest dar Boże się pokazała. W dziale czwartym dar Boże jako koszycie wiecznego. No i ten, który z Tobą mówił. Czy miałeś w życiu i wynał na rozmowę, żeby z twoim rozmowę z Czy on Ci zajdą kiedyś do Twojej duszy? Czy Twoja dusza tak, ta? się tak, nie ukrywała, który się ukrywa, nagle wylała przed kimś takiej wolności. To nie mówi do tej niewiasty iść po męża. Ona mówi nie wiem. Teraz otwiera się tajemnica, która otwierała ta niewiasta przed tym. ze wszystkim, chociaż miasto całe, wiedziało o to, że I wiecie, to, co on miał, ten dar, że ta osoba w sposób nie tylko z nami otwiera tę tajemnicę wyznania i ona wyznaje swój dar. Jeśli się tysiąc, spotkałeś osobiście z prawicielnym, to on tak bezwoleśnie dotyka swojego serca, by z niego wydobyć to, co cię kiedyś podmiowalał się się nawet pomaga. Bo wyznanie tej niewiastki jest, jest niepełne, Ale wystarczające. Bo on, ta osoba, która z rozmawia, mówi dalej to, co jest ona mówi, jest I wiecie, że ona w końcu w rozdziału, ja też Wam idzie do miasta. My Ci rzuczymy, przyjacielu, miła dusza, byś kiedyś to szedł do tej chwili, by się spotkać. musiało się coś znać. Bo te życie wieczne ma konkretny cel, jakbyśmy w nie. Ono wprowadza nas wieczność, w miejsce wieczne w domu ojca, który <try> był, miał w tej wiecznej egzystencji przeznaczony dla człowieka, który by był wytwór jego myśli i z tym przysposobieniu tej umiejętności, w tym darze życia, żeby go przebywać wieczne w tym, Rzymia, ta ziemia, po teraz wchodzimy, jest tym miejscem, który był naszymiąsny. Gór miał się, miała... w się z z daleko i myśli i on tą radę tych myśli w sposób nie uznany, rządzeniu tą ziemią doprowadzi do ale jeśli z Was nie będzie mieć życie mysznego, i to akurat w tym czasie że chyba nie będzie taki łatwy przychodzi Panu od Boga, by zniszczyć wszystkie przeszkody, by wyszły wszystkie siły stawiające się wyczłomie skorzystać z życia wiecznego i tam i bożego, gdy ty teraz nie skorzystasz miła dłuższo, to na końcu się tam Ciebieczne istnieje z pewnym krótkim wejrzeniu ten miły apostoł, który kiedyś w takiej bliskości wciąż był przy Panu się Zapomniałem. On dzisiaj To było od początku. To myśmy słyszeli jako świadkowie myśmy to widzieli tego tak jak w stanie a czy i tyle co się tego dotykało o głowie żywota pierwszego listy. bo żywot został objawiony i tak w perfilny sposób odważa słowo Boże. Gdzie on wkłada do serca tej niewiasty, gdy jest niesprawiedliwy, Bóg nie minie, jest nieprawdą. Hmm. Te kłamstwo trzymane jest przez szatana w ciemności, by człowiek tego nie widział, ale na przemój czas i przyszło pełnienie czasu i Bóg poszła w syna, która narodził się, narodzi się z niewiasty i w tym czasie Wiatr ogląda pełne objawienie woży, miłości Bożej, życzenia Bożego i tej prośby, do której, którą skierują do każdego człowieka. Jeśli to jest żywek w moim sercu, to możemy dalej. Jeśli się wahasz, to my Ci podpowiadamy, byś się zastanowił. Odnawienie, rozdział 20. Pierwszy 11. A ja widziałem stolicę wielką, białą, przysiedzącego na niej, przez którego obliczem uciekła ziemia i niebo i miejsce i nie jest znalezione. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed policznością Boga i księgi otworzone są. I druga księga także otworzona jest, że księga używota. I sądzi oni są umarli, że nic tego, jak ona pisano, było w swoich księgach, to jest według ustępu. Kto nie uwierzy, imię jedno rozwiązanego scenariusza, sądzi Ale kto uwierzy, kto uwierzy, ma, że się wierzy. W piątym rozdziale listu do korencyjny... Musimy się ustawić przed Stolicą Wojewódzową, by każdy odniósł, co czyni w Ciele dobrej sytuacji. Wszystkie. Nie tylko wierzące. Dla wierzących, ta Stolica, jest miejscem wejrzenia w te sprawy, które się działy na ziemi oczami Zbawiciela. A dla mnie wierzących jest ten, jak to jest, co się przepysałem. Miały Stolica Wielka, stron i na nim jest Kto to jest to? Ale my dobrze wiemy, że to jest Panią. Bo w 5. oddziale Ewangelii Jana wierszu 22 jest napisane. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszyscy sąd dał, tynowy. wyszedł przez na tak, osoba, która zatrzymała się kiedyś w tych studiów w Sychach, gdy studia kogoś, jaka miasta Sychach nie spotkała, gdzie wyczekiwała na pewną osobę, ta osoba później ogłasza z jego imieniem, łaskę, bo na temu miastu, że te zdarzenie to jest zdarzenie naszej rzeczywistości, kiedyśmy się spotkali w tej studii życia wiecznego, z tą osobą, która daje życie wieczne, a jeśli nie ma, to jest przeniesiony, i z tym wieczu się uznaje. Ale jeśli ktoś nie uwierzył, to tam się musi znać. To jest słowo zapytane, ale w tym roku. to jest słowo prawdziwe. To słowo się wypełni, Ono się już wypełnia w czasie i nic z tych nic nie zostanie w jakiś sposób usunięty. szczególną zdolność. Jest to zdolność sądzenia żywych i normalnych. W kościele 19 jest o nim wspomniany, gdy niebo się otwiera. Od 11 wiersza jest napisane i widziałem niebo otworzone. Teraz niebo w tym czasie się otwiera i skłodzikami, który tu byli. Który żył na ziemię. Który kiedyś szedł z wody Jordanu i dał się ochrznić z wody Jana. I nad nim. Nad tym człowiekiem, który wszedł z wody Jordanu się w niebo. Zdarzenie jednorodowe. W nie za księga nie ujmuje takiego oddadzenia, żeby się niebo otwarło nad spokojnym człowiekiem. A nieba ten jest tym mamowany. I ja z nim mam zadowolenie. Ale jeśli Ty spotkałeś się z tym zwodicielem i on się stał twoim osobistym zwłacielem, to możemy ci z tego miejsca powiedzieć, że mówił w sobie na To Wszystko, co z tym on się zadawał i to wszystko, co rozwesy serce Boże jest na czoby. Są osobliwe cechy zwycięstwa panelzyska. Niebo piękności złożone na tą całą rzeszę odczytlonych Ale niebo, ale ziemia, piesło, niebo, piesło, nie ma nic. Zanim ten wiersz się wypełni, odbędzie się do celebrań. Tym tysiąc lat ileś wcześniej zostanie zabrany Żymy Kości. Zostaną zabrani wszyscy ci, którzy przyjęli dar Boga życie wieczne. Podstawa tego wszystko zgodnie. Podstawa i świadectwa czystości i obmycia krew a teraz jest czas, gdy są się tysiącletnie królestwo i nadszedł czas sądu. Wiecie kto tam będzie stał? Przed ten tronem? Jedno co wiemy, co na pewno nie? Każdy, który nie przyjął osobistego ale jest jako osobistego zwolnienia. Nie odkupiony, czyli niewierzący. Ja myślę, że też tych, którzy posiadają, ale jest wizer jako osobistego zwolnienia. Bo tam zostaną wywołani. Wszyscy, wszyscy umarli. więcej i mali. Muszą się odstawić przed publicznością woda. I księgi zostaną odłożone. Stary Testament kończy się cudowną księgą i zapisem. Księgą pamięci, gdzie są zapisane ku pamięci tych złomowojnych ludzi, którzy mieli życie z woda który które Bóg z radością w swoim nosi. Nowy testament kończy się księgą, która mówi, że to jest księga żywota, ale również księga, gdzie są zapisane wszystkie uczynki ludzi. Księga żywota będzie otwarta dla nich w negatywnej, jeśli jest żaden z nich, nawet żaden z nich to tam będą stać. Nie znajdzie się zapisane w jej do wywodu. Nawet jeśli przez ten wspomnienie, żyć, daje się poznać w tym czasie, w którym ja żyję. Do każdego człowieka jest wyciągnięta ręka bo objawione jest łaska Boża, która poucza, jak żyć. Co robić, aby? to przyjąć? Jak to uczynić? Co zrobić w moim życiem życiu? I ten problem został rozwiązany w tym tygodniu, w ze swoim wącielem, sam cię nie będzie. Bo musi, może wydać im marnych, także i śmierć i piekło. Może po 70% cały dzień. W 70% tak jest dla i to wszystko się musi stawić. Tym tworzenie tak jak był tworzył człowieka. Dusza duch i ciało. tej trójjedności przed tym ceny on każdy musi stawić. Śmierć zatrzymuje ciało. A piekło czym je w dusza. I to wszystko na.. W stronie białym, kiedy będzie sądzić, musi wydać wtedy jego woli, by się stawili przed złożem <grym> stron. Wiecie, oni będą dotknięci złożem stron. Ty, jak ja bym, jeśli zostałeś obmytykrją wią, uznawiciela, to ten złożysł został wiek. To jest właśnie ta łaska Boża, która się objawiła, tak zwani. Bo Boże sąd musi dotknąć każdego. I wierzącego nie. Wiem. Ale w osobie Halezy. On wziął ten sąd to jest ta nasza wdzięczność. To jest pojęcie tej łaski nie pojętej przez niezrozumiałej, dlaczego nie Bóg umiłował, a ja byłem takim Ale nie śmienił nie w in... wieczny raz prowadza wieczny stan a wieczny stan to jest bardzo poważna rzecz. kiedy się raduje Jak człowiek, który w tym ciele żyje tu na Ziemi, a gdy przyjdzie wymiar jego egzystencji tu na Ziemi, a nie zwierząt, jest przeniesiony do raju. I później ten człowiek, który nadejdzie za chwilę, zostanie wypowtarzony w coś, co będzie w egzystencji tej społeczności wiecznego Boga pasowało. Czyli te ciało ubiegłione, takie jak ten <coughs> Oczywiście tak bo to będzie człowiek dalej. Ja też myślę, że ta ziemia i te niebo, jak to jest napisane w liście Piotra czy w innych miejscach, ono będzie w innym stanie, ale samo w sobie zostanie ziemią i Jedem. Pewnie, że ten pewny nie będzie to bywać dalej. Bo no tutaj pisze, że, że to wszystko przeminęło, a może i więcej nie będzie. Tam nie będzie mowy. wyborem proroku Izajaszu Jeremia, i Jeremiaszu jest inny, stawia nam pewną cechę niestabilności w miejscu, gdzie się dzieją rzeczy, które nie chcą być podporządkowane pod mysle Bożą. To nie znaczy, że Bóg nie podporządkował, ale Bóg swoje łasce wszędzie daje tą wodę, to jest właśnie największa ja. chyba człowieka, między innymi, do korzysta to będzie mój Ale może również tym takim, gdzie które rozłącza narody w tym, w tym pojęciu wiecznego stanu nie będzie nic, co by mogło być powodem niestabilności, niepewności, zmienności, co by w jakimś sensie rozłączało, czy dzieliło sens mój A ja, ja widziałem ono w święte miasto Jeruzalem nowe, sztemnujące z nieba od Boga ogrodowane jako obludzionicę ubraną w Jezłowi Po tych wszystkich rzeczach, po tych sąd, temu widzącemu, który jest teraz wprowadzany w tym miejsce, dany święte miasto Jeruzalem. Ja ten był miał tu ziemskie miasto, ja To umiłowane miasto przez rozdział 19, w dniu 20, 20 no. nie wydać, jaki to bój będzie o tym, jak to miasto, umiłowane. Gdzie zamieszkał raz Święty tego ziemskiego nie Ale teraz ten mał, który był, w tej społeczności z Panem Ezotem, tu na Ziemi, on, który się rozwinął i on, który wziął od tego zbawiciela to życie wieczne, o którym tak wiele napisał, chociaż jeśli chodzi o wieczne stanie tylko parę, wiersze napisane w tej dziwnej, gdzie jeszcze zajrzymy, to on widzi nowe Jeruzalem, które sprzętuje w poprzednich rozdziałach, czyli objawienia, jak napisane Jeruzalem to święce, a tu jest napisane nowe czyli wszystko w tym nowym stanie, nie w stanie w tym pojęciu nowe stanie i w tych cechach które jest wyposażone. nowe stępujące w nie ma, czyli widać, że to miasto ma początek swój swoje Z swoje nieba to święte miasto w nowe Nie musi się to miejsce, jak to A na przykład tego namiotu, który był pogrodzony na ołtarz i tam ciągle były składane ofiary. Gdyby nie, miejsce, gdyby nie, nie, tych ofiar, które Bóg nie, nie, nie, no W tym razie. Tego rozdziału mówi o czymś, czego nie wiem W tym wymiarze, nie wiem. Będzie to miejsce. na pewno pozwalają w połogu mieszkać człowiekiem więc nie będzie tam ani rzyga, ani greka nie będzie nic biorącego rzyga biorącego słowa będzie bóg i słowa nie położył wszystkich przyjaciół pod nogu jego a ostatnio przyjaciół, który będzie wyszczon jest święty bo wszystkie rzeczy poddał pod nogu jego a gdyż nie mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jadna jest że oprócz tego, w którym jest społeczności, w przebór, w do dyrektora, kto do są dwa zwarte... przeciwko bałmi, jeden ziemią, rzędu żywą i śnieg, bo osłonaczeniem, i przekleństwo, przecież obieść żywo, abyś żył. Wiecie ta niewiasta, kiedy to wyszczała? Gdy go nie był i zresztą serca, i połudny ze serca i wyszedł z tym darem, to ona zostawiła ten krąg, tą codzienność, te stare życie i W ciemności nie wolimy się wykryć, i mam człowieka, gdzie Pani mówi każdemu przyjdźcie, przyjdźcie do tego mie miejsca, a nie będziecie nigdy pragnąć, wiecie, że w tym rozdziale 21 objawienie jest napisane, że oni otrzymają coś, czego tym nie będą nigdy prawić. a ja chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić, nie zadowolić na tej ziemi, nic tak ogromne jest, że to wszystko, co biorę, na no to jest za mało, że tylko Bóg może Twoje serce nasycić, żebyś nie fragnął jedynie, który to może dać ten dar. To jest ten, który w tych słowach jeśli zauważył, pragnął dostać tego To jest ten który cię zaprasza, że nie musiał stanąć przed jako przedstępność. To jest ten, który chciał wprowadzić twierdzenia niepojętych rzeczy w pięknej egzystencji Boga. To jest ten, dla którego przez całe życie przyjłeś. To jest ten, którego żeśmy zniewagali. Nie A teraz. siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi który wszystko zaczęli, który się chciał postawić przed królem strachu. Pan Jezus spotkał się z tym zwrodzicielem w ogrodzie Wetrzebane, który wychodzi z nim do Niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek wyschał. on uh, the Dziękuję.